Jak stać się dobrze zarabiającym pracownikiem? To pytanie na pewno nurtuje wielu ludzi, którzy pracują na etacie i chcieliby zarabiać więcej. Na to pytanie odpowie Krzysztof, prywatnie mój brat, który przez wiele lat rekrutował i szkolił pracowników, a dzisiaj jest tutaj ze mną i jest gościem, a od tej chwili stanie się gospodarzem tej audycji. Krzysiek opowiec, jak stać się dobrze zarabiającym pracownikiem? Proste pytanie, prosta odpowiedź. Jak stać się dobrze zarabiającym pracownikiem, trzeba znaleźć dobrze płatną pracę. To chyba logiczne. Ale tak już poważniej. Eee, oczywiście, to, to, to tak na, mówię żartem, ale, ale jest to prawdą, że jeżeli się zatrudnisz w firmie, która dobrze płaci, to pewnie dużo zarobisz. Natomiast co zrobić, jeżeli, jeżeli nie możesz się dostać do takiej firmy? Eee, dla, mnie, dla, mnie, dla mnie to są jakby tutaj myślę, że dwie kwestie takie główne. Pierwsza to jest taka, żeby stać się specjalistą w jakiejś dziedzinie, a żeby stać się najlepiej specjalistą w dziedzinie, którą się lubi, bo to już jest, są, to są dwie rzeczy, które pozwalają też mi między innymi zarabiać. Co to oznacza dla mnie? Dla mnie to oznacza to, że nie chodzi o to, żeby tylko znaleźć jakąkolwiek pracę, ale znaleźć taką pracę, w której czynności, które będziesz tam robił, a przynajmniej większość czynności, które, którą będziesz w tej pracy robił, były czynnościami, które lubisz, które bardzo lubisz, które, które mógłbyś robić, jak to się ładnie mówi, nawet jak ci nikt na nie, za nie nie zapłaci i tak byś to robił. No i tutaj jakby dotykamy tak naprawdę kwestii, yy, do odkrycia tego, co się lubi robić, do odkrycia jakiejś własnej pasji, hobby, czegoś, czegoś, co sprawia nam przyjemność. I teraz tak, u każdego to może być coś innego. Ja na co dzień spotykam się z bardzo różnymi ludźmi. Bardzo różnymi to mam na myśli zarówno z przedsiębiorcami, którzy prowadzą na przykład jakieś takie większe firmy, które zatrudniają jej po 20 i 30 osób. Natomiast też spotykam się z, oso z osobami, jakimiś moimi znajomymi, którzy, których coś pasjonuje, nie wiem, znam człowieka, których pasjonuje bardzo muzyka i, i, i, i tworzy muzykę, natomiast nie umie na niej zarobić, nie wie za bardzo, jak to zrobić. I teraz... W no to jest cały, cały czas taka kwestia, o którą się stykamy, w jaki sposób to, co robisz, po pierwsze stać się specjalistą, a to wydaje mi się jest w miarę proste, proste dlatego, że, że można sobie po prostu założyć plan, plan polegający na tym, że mówię, jest taka rzecz, którą lubię robić, i od tego momentu staram się szukać informacji, czytać książki, oglądać programy, jeździć na szkolenia, znaleźć osoby, które, które zajmują się takimi rzeczami, są specami, większymi specami ode mnie i uczyć się od nich. No i tak naprawdę to jest możliwe, mówię to z własnego doświadczenia, po roku czasu, jeżeli naprawdę jesteś w to zaangażowany, po roku czasu możesz mieć taką wiedzę, jaką przy, y, większość twoich znajomych nigdy nie będzie miała y, z danego jakiegoś tematu, tak? Wydaje mi się, pewnie u każdego to jest plus minus jakiś, ale rok czasu, jeżeli jesteś zaangażowany i faktycznie poświęcasz na to przynajmniej kilka razy w tygodniu czas, jakąś godzinkę, dwie, trzy, na to, żeby, żeby starać się rozwinąć jakiś temat, więcej o tym w tym temacie lub ćwiczyć jakieś umiejętności, to już możesz stać się po roku czasu specjalistą w jakiejś danej dziedzinie. No i, i to jest, to jest pierwsza rzecz. Natomiast co dalej zrobić? Dalej można zrobić, ponieważ mówimy, jak stać się dobrze zarabiającym pracownikiem, więc jakby w tym momencie nie mówimy tu o, o tym, załóż teraz własną firmę, ale może skupmy się na tym momencie, że są ludzie, którzy potrzebują umiejętności, które ty, ty masz i które, i które uzyskujesz, tak? Które na przykład uzyskałeś w tym w danym, w danym roku, roku czasu, który na to poświęciłeś. tak Mam na przykład taki taką rzeczą, którą ja się nauczyłem, chociaż nie, mia nie miałem wcale jakiś na myśli, żeby, żeby to robić, nauczyłem się tworzyć strony internetowe. Są różne takie popularne tak zwane CMS-y, czyli, czyli WordPress czy, czy Joomla i na, na jednym z nich nauczyłem się tworzyć strony internetowe. Nauczyłem się to troszkę przypadkowo robiąc inne rzeczy, ale ponieważ była mi potrzebna taka wiedza jak, bardzo wstępna, okazało się, że przez, przez jakiś, w ciągu jakiegoś czasu nauczyłem się po prostu robić strony. Nie, nie jest to dla mnie jakimś tam problemem. Nie, znam, nie jestem programistą, nie znam się na kodach jakichś źródłowych i takich rzeczach, ale jest to wystarczające, żeby zrobić stronę internetową i w pracy, w której przez jakiś czas pracowałem, okazało się, że stworzyłem kilka stron i to był pewien zysk dla firmy, ponieważ to był część mojej stałej pracy, a firma nie musiała wydawać kolejnych kilkaset, na przykład złotych, bo to były proste strony, kilkaset złotych lub w kontekście całości kilku tysięcy na tym, żeby, żebym coś zrobił. Więc tak naprawdę, kiedy zaczniesz się rozwijać w tym, co lubisz robić, to może stać się specjalistą. I to jest pierwszy, pierwszy etap. Drugi jest taki właśnie znaleźć firmy, osoby, którym jest potrzebna ta wiedza, którą ty masz. Im bardziej niszowa jest ta wiedza, tym prawdopodobnie łatwiej będzie można znaleźć, bo będzie taką pracę, bo będzie mniej takich specjalistów jak ty. No i teraz jak znaleźć taką, tak, taką firmę? no tutaj to by tak naprawdę trzeba by było wziąć jakiś bardzo konkretny przypadek i powiedzieć gdzie gdzie na przykład gdzie szukać gdzie szukać takiej firmy ja... Ja powiem taką jedną sytuację, którą, no to będzie taka ciekawa sytuacja, ponieważ ona jakby pokazuje tylko pewien potencjał, ale niezrealizowany. Nie no mam takiego bardzo dobrego znajomego, który, który pracuje w, w takiej firmie produkcyjnej i czasami z powodu tego, że czasami brakuje ludzi, był on stawiany na stanowiskach takich kierowniczych przez kilka dni, czasami tam powiedzmy przez dwa tygodnie. I okazywał, że, okazywało się, że bardzo dobrze sobie radził na tych stanowiskach. No i się pytałem kiedyś tej sobie to słuchaj, skoro masz takie możliwości, które dobrze radzisz i tak jak rozmawiając z tobą, widzę, że ty bardzo fajnie rozumujesz, widzisz, widzisz pewną problematykę i mówisz sobie, niektórzy siedzą i nic nie robią, a w tym czasie mogliby przygotować jakąś rzecz i mogliby nawet szybciej skończyć pracę dzięki temu, żeby przygotowali sobie szybciej rzeczy, a oni siedzą i czekają, aż ty inni zrobią. Ja mówię, to jest myślenie takiego, typowego kierownika, kogoś, kto jest bardzo cenny dla każdej firmy, jeżeli umie tak myśleć. Dlaczego, dlaczego ty nie chcesz? On, no ta osoba stwierdziła, że, że jej nie zależy na pieniądzach, żeby więcej zarabiać. Ona ma dzięki temu spokój, nie musi nic więcej robić, ale jak już zostaje postanowiona na takim stanowisku, to, to, umie, to, to umie to bardzo świetnie zrobić. No i teraz okazuje się, że jeżeli jesteś, jesteś osobą, która ma jakąś ma jakąś specjalność i, i, i rozumiesz pewne rzeczy, to w tym momencie m, szukając ogłoszeń, o, ogłoszeń jak, jakichkolwiek, stanięcie na rozmowie rekrutacyjnej, czy to, co napiszesz w CV, jest bardzo, bardzo cenne. Tam naprawdę często nie musisz mieć jakichś szkoleń, ale to, że wiedzę masz z jakiegoś tematu jest czymś bardzo cennym. Ja osobiście jakby najczęściej podpowiadam to, że jeżeli w czymś jesteś dobry, a chcesz znaleźć dobrą pracę, najlepiej dobrze jeszcze płatną, to zacznij poznawać właścicieli firm. tak? Jedź na różnego rodzaju szkolenia, nie wiem, miejsca, gdzie przybywają ludzie, którzy prowadzą takie firmy. I przedstawia im się, rozmawiaj z nimi. Niekoniecznie oznacza to to, że musisz zaraz im oferować swoje usługi. Tak może być, ale na początku po prostu porozmawiaj. Porozmawiaj i, i jeżeli znasz się na jakimś temacie, a dana osoba pracuje, pracuje właśnie w danej w danej branży i zajmuje się daną problematyką, nie wiem, jesteś przykładowo programistą i, i się w tym szkolisz i, i Pojechałeś na jakieś targi, gdzie są różne firmy komputerowe i na przykład rozmawiasz, przyszedłeś na jakieś stoisko i rozmawiasz z kimś na jakieś skomplikowane rzeczy, które dzieją się w kodzie źródłowym i, i w jakichś różnych innych skomplikowanych dla mnie osobiście rzeczach. To to jest bardzo duża możliwość, że jeżeli jest tam na tyle kompetentna osoba na tym stoisku, to weźmie na miary na ciebie, a być może ty się dasz jej wizytówkę, ponieważ będzie widziała, że jest tam ktoś, kto się zna na rzeczy, tak? Więc to jest taka druga generalnie rzecz, kiedy już, już zaczniesz się stawać specjalistą w jakiejś dziedzinie, kiedy zaczniesz się w tym szkolić, znajduj ludzi. I, Firmy znajdę oczywiście, ale przede wszystkim znajdź ludzi, bo to, bo to dzięki ludziom zdobędziesz, zdobędziesz pracę, tak? mam nadzieję, dobrze płatną. Co dalej? Jeżeli, jeżeli już zdobędziesz taką pracę, no to jest dalsza, dalsza, dalsza część, bo nie zawsze nawet mając taką wiedzę musisz od razu dobrze zarabiać. No To jest jakby logiczne, szczególnie na początku. Natomiast moim zdaniem powinieneś robić dalej to samo, co co robiłeś wcześniej, czyli powiedzmy, jeżeli poświęciłeś kiedyś rok czasu na tym, żeby się doskonalić w jakiejś specjalizacji, rób to dalej. Masz prawdopodobnie teraz większe możliwości, ponieważ pracując w takiej firmie masz dostęp do, do różnych innych firm, do różnych innych osób, do osób, które, które mają swoją dalej wiedzę i, i też je, jedź na jakieś szkolenia, czytaj kolejne książki, Pracu a przede, przede wszystkim staraj się w pracy pokazać, że jesteś w stanie zrobić więcej niż ci każą. To naprawdę każdy, każdy pracodawca doceni to, że, że ktoś zrobił więcej niż mu kazano, albo sam przyszedł z rozwiązaniem na przykład jakiegoś problemu, który istniał, a nikt go w pracy nie rozwiązywał. I no, niestety w Polsce spotykamy się z taką mentalnością, że po co robić coś więcej, później i tak więcej nie dostanę, a a, a, a jeszcze będę mieć, inni będą na mnie źle mówić, że mówią, o, ty się tak bardzo starasz, podwyższyłeś poprzeczkę teraz i my musimy robić więcej, a wcale tak nie musieliśmy. No niestety, taka jest też nasza trochę polska mentalność. Na szczęście to się, to się też jakoś zmienia. Ja myślę, że jedna rzecz na pewno się stanie, kiedy zaczniesz podwyższać tą poprzeczkę. Nawet jeżeli innych zdenerwujesz, to sam się bardzo wiele rzeczy nauczysz. Jeżeli nie w tej pracy, to w innej to ktoś to na pewno po prostu doceni, bo, bo jeżeli jesteś specjalistą, ktoś to w końcu doceni, tylko tu jest zawsze ta, ta jedna rzecz oprócz rozwoju, pokazuj się. Może za mało to trochę zaakcentowałem, ale myślę, że szczególnie na tym etapie, kiedy już masz jakąś wiedzę, a szukasz tej pracy, to pokazuj się, tak? Pokazać się można na, na tysiące sposobów, można, y, można pokazać przede wszystkim w internecie, bo to jest darmowe, stworzyć jakiś fanpage na, na Facebooku, stworzyć swojego bloga, y, nawiązać kontakty na forum z, y, z jakimiś osobami, na przykład stworzyć swój profil na Golden Line y, czy na takich portalach jak LinkedIn, gdzie y, no jesteś w stanie pokazać swoje umiejętności i bardzo często w taki sposób mogą się z tobą skontaktować przyszli pracodawcy, którzy no dzisiaj już rekrutacje odbywają się w ten sposób, że, że często nie są to ogólne ogłuszenia, tylko um, są headhunterzy, head którzy, którzy szukają właśnie po takich portalach społecznościowych specjalistów, bo, bo ich tam właśnie można znaleźć. Dzięki Krzysiek, to są bardzo ciekawe myśli, jeżeli do nich jeszcze wrócisz, porozmyślasz w kontekście swojej obecnej sytuacji, to na pewno znajdziesz rozwiązanie, które pozwoli Ci więcej zarabiać. Jeżeli jesteś bardziej zainteresowany tą tematyką, zapraszam na blog Krzyśka, ten blog ma nazwę krzysztofburzyński.pl, tak jego imię i nazwisko, a inne równie wartościowe materiały dotyczące biznesu, rozwoju osobistego, a także duchowości znajdziesz na moim portalu andrzejburzyński.pl. Jeżeli podobało Ci się, kliknij lajka like i przekaż tą wiedzę innym, którzy być może jej teraz bardzo potrzebują. A Tobie życzę życia pełnego pasji. Pozdrawiam, Andrzej Burzyński.